To są informacje Polskiego Radia 24. Piątka Putina analogiczna do piątki Kaczyńskiego, zauważa to premier Tusk. Rozpoczął się wielkanocny rozejm między Rosją a Ukrainą. Potrwa do jutra do północy. W Bieszczadzkich gminach strach przed niedźwiedziami. Drapieżniki podchodzą do zabudowań. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Plan Putina wobec naszego kraju jest prosty, czytelny i nieskrywany. Możemy go nazwać piątką Putina, stwierdza premier Donald Tusk. Zalicza do niej próbę rozbicia i osłabienia Unii Europejskiej, szczucie na Ukrainę, w tym skłócenie Polski i Ukrainy, skonfliktowanie naszego kraju z Niemcami, zablokowanie środków na zbrojenia w Polsce i w Europie oraz zniszczenie instytucji państwa demokratycznego. Zdaniem szefa rządu te same punkty realizuje Prawo i Sprawiedliwość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 Tak mówił szef rządu podczas posiedzenia Rady Krajowej K.O. Jako przykłady działań opozycji i prezydenta Nawrockiego, które służą Rosji, premier wymienił zablokowanie funduszy z programu SAFE oraz decyzje prowadzące do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja w TK wciąż jest zagmatwana. Dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm za przesiągł prezydent. Otrzymali oni swoje gabinety w Trybunale i rozpoczęli pracę. Czworo pozostałych zaprzysięcieli w sejmie nie. Mimo to zapowiadają, że codziennie będą się stawiać w pracy. Największym problemem w tej sprawie są dwie sprzeczne narracje rządu i kancelarii prezydenta. Tak mówiła na naszej antenie profesor Agnieszka Bieńka-Cała z Uniwersytetu Szczecińskiego. To nawet powiedziałabym, że nie jest kwestia prawna, bo nie znajdziemy całej procedury wyraźnie kroków, które powinny być podejmowane wszystkie, bo to chyba nie chodzi o to w przepisach Prawa. Natomiast problemem jest to, że nie ma zgody, tak? nie ma współdziałania. Według prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego nowo powołani sędziowie nie mogą objąć swoich stanowisk ze względu na sposób złożenia ślubowania. Kancelaria Prezydenta przekazuje, że sprawa czworga sędziów nadal jest analizowana. Nie oznacza to odmowy odebrania od nich ślubowania.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 Z Użchrodu, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz Bieszczady, bo tam blisko zabudowań znów pojawiają się niedźwiedzie. Problem nasila się z każdym rokiem. Wizyty tych drapieżników w gminie Solina stały się codziennością. Niedawno monitoring uchwycił niedźwiedzice z młodymi. Chodziła po prywatnej posesji w Wołkowyi w przysiłku Holice. Sytuacja jest krytyczna. Dotychczasowe metody odstraszania zawodzą narzeka wójt gminy Adam Piątkowski. Jest wiosna.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 No Nie ma podmiotów, które ma, oprócz policji na dzień dzisiejszy, które by mogły zapewnić to bezpieczeństwo. Ma powstać ta grupa interwencyjna, która też ma być u nas w Polańczyku, ma mieć swoją siedzibę, no ale jeszcze na dzisiaj jej nie ma. Wójt Piątkowski przypomina, że w dyskusji o rozwiązaniu problemu niedźwiedzi wchodzi temat regulacji i tych osobników. W Szczecinie akcja Czysta Odra. W czterech miejscach wolontariusze zbierali śmieci. Było ich pełno. Do kontenerów wrzucali m.in. opony, plandeki, butelki i puszki. Akcja Czysta Odra od źródła rzeki na Morawach do ujścia Bałtyku odbywa się od czterech lat. Potrwa do końca maja. Będzie prowadzona również w Niemczech i w Czechach. To były informacje Polskiego Radia 24. Od minus 2 do minus 5 stopni. Taka będzie w nocy temperatura w większości regionów. Na zachodzie i na wybrzeżu od 0 do plus 3 stopni. Na wschodzie miejscami popada słaby, przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Klimat. W większości regionów jakość powietrza jest dobra. W Kielcach, Solcu, Zdroju, Alborku, Chełmie i Radzeniu Podlaskim bardzo dobra. Gorzej jest w gutach dużych na Mazowszu. Tam stan powietrza jest dostateczny. Prawie połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Między godziną 19 a 20 zaleca się oszczędzanie energii. Poza tym do końca dnia nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. W lasach w całym kraju utrzymuje się zagraniczne. Zagrożenie pożarowe. Klimat. 6 minut po godzinie 18. Wieczór w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. No a na Węgrzech już jutro... Ten bardzo ważny dzień wybory. Okaże się to już w niedzielę wieczorem. Zapraszamy po godzinie dwóch... Co się wydarzy, to co się może wydarzyć. No i jakieś być może uda się nam zaprezentować wstępne wyniki. na no dzisiejszy wieczór rzeczywiście za... Opowiada się bardzo interesująco, bo będziemy mówili i o cyberbezpieczeństwie, i o AI. Będziemy też odwiedzali cieśninę Ormus, bo tam podobno znowu źle się dzieje. Wobec tego zaczynamy. Gość Polskiego Radia 24.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 Też z tego względu, że bardzo często jest on wykorzystywany w drugą stronę, czyli mamy prawdziwe jakieś zdjęcia, informacje, a pojawiają się zarzuty, no to może być wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Tak? To jest tak zwana dywidenda kłamcy, tak? czyli że podważane jest generalnie zaufanie do tych informacji, które widzimy do tych, tych materiałów wideo czy, czy, czy zdjęciowych, przez co to zaufanie po prostu maleje i nie wiadomo, co jest prawdą, co nie.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 Oddziaływała mocno, ale nie na tyle, aby rzeczywiście Rosja te swoje cele osiągnęła. No dobrze, jesteśmy teraz w przededniu wyborów węgierskich. To już za kilkanaście godzin dosłownie. Czy sądzi pan, że strona rosyjska, że Rosja ingeruje w te wybory przy pomocy AI fake'ów? W mojej ocenie ingeruje, bo pojawiło się rzeczywiście stosunkowo sporo tego typu przykładów i tutaj one były analizowane przez różne portale. Wiele tego typu przykładów, na przykład podawał Reuters czy Associated Press. Ja na sam taki artykuł właśnie w kontekście dezinformacji węgierskiej również z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Badałem tą sprawę i tutaj ta sztuczna inteligencja rzeczywiście była wykorzystywana zarówno przez, można by powiedzieć, jakieś portale czy media społecznościowe konta w mediach społecznościowych powiązane z Rosją, ale też przez Fidesz tak? i przez, przez, przez partię Orbana. Był przykładowo taki deepfake z wołodym Remzełęskim, wygenerowany właśnie przez AI, który poniekąd uderzał w opozycję. Mieliśmy też taki filmik bardzo nacechowany emocjonalnie, pokazujący żołnierza węgierskiego, który miał zostać zastrzelony i płaczącą córkę tego żołnierza, tak? który miał tak, sugerować... to była bardzo słynna sprawa. Tak, i to miało sugerować, że jeżeli wygra opozycja, no to y, takie sceny będą, będą prawdziwe, no bo wtedy będziemy mieli wojnę. tak? Jakby tutaj ta narracja pokój, a wojna, to było coś, na czym grał Fides. Jeżeli wygra Fidesz, to będzie pokój, jeżeli opozycja, to będzie wojna, żołnierze będą ginąć i do tego AI też była wykorzystywana. A czy były prowadzone jakieś badania na Węgrzech właśnie doty dotyczące mm, siły przekazu tego typu y, materiałów? To znaczy zbadanie samej siły przekazu jest stosunkowo trudne, jeżeli chcielibyśmy podać jakieś konkretne dane co do tego, tak jak w jak dużym stopniu rzeczywiście to oddziaływanie miało miejsce. Natomiast no to co na pewno możemy powiedzieć, no to sam ten krajobraz medialny, który mamy do czynienia, z którym mamy do czynienia na Węgrzech, to jakie tam są ograniczenia, jak bardzo też media państwowe wspierają Węgry, no to pokazuje, że rzeczywiście myślę, że ta siła przebicia była stosunkowo, stosunkowo duża. Natomiast na Ile skuteczna była ta kampania, też bardzo mocno prorosyjska, antyukraińska, antybrukselska, Fidesu, no to zobaczymy, bo so, sondaże pokazywały przed tymi wyborami, że akurat opozycja tutaj ma duże szanse akurat na zwycięstwo. Czy sądzi pan, że Tisza nie wykorzystuje sztucznej inteligencji w swojej kampanii wyborczej? E nie wiem, czy sztuczna inteligencja w kampanii TIS była wykorzystywana akurat w kontekście dezinformacyjnym, natomiast sama AI być może była wykorzystana w jakimś stopniu. Natomiast z tej analizy, którą prowadziłem, nie zaobserwowałem jakichś większych, e, nieprawdziwych informacji generowanych przez AI właśnie przez opozycję e, po to, aby w jakimś tam stopniu uderzać w, w partię rządzącą. Czyli co? Opozycja gra... Fair, po prostu. No nie wiem czy można powiedzieć to całkowicie w stu procentach tak bo być może jakieś jakieś przykłady też tam się pojawiały natomiast z całą pewnością nie do takiego stopnia jak jak to było czynione przez Orbana czy czy, czy różne właśnie kanały prorosyjskie teraz. Przenieśmy się do Polski, bo ta sytuacja, która jest obecnie w Polsce związana z Trybunałem Konstytucyjnym, związana z Sejfem, związana z naszym zaangażowaniem w pomoc Ukrainie. Na ile wpływy rosyjskie generują u nas taki zabełt informacyjny?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 Te materiały mogą być generowane przez naszych nieprzyjaciół. Podchodzimy do tego z rezerwą.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 Na chwilę znowu na Węgry, że w ambasadzie rosyjskiej na Węgrzech jest specjalny sztab, specjalni ludzie, którzy przyjechali i dezinformacją się zajmują i stamtąd tak naprawdę te wszystkie złe rzeczy, które ukazują się w przestrzeni publicznej na Węgrzech są emitowane. Takie informacje medialne rzeczywiście się pojawiały. Washington Post też informował chociażby o tym, że Rosja widząc jak przebiega dotychczas ta kampania tak, węgierska zalecała właśnie aby bardziej skłonić się od tych tematów społeczno-gospodarczych właśnie do aspektów związanych z wojną, z bezpieczeństwem narodowym aby przestawić tą narrację w kampanii wyborczej na kwestie bezpieczeństwa, wojny i pokoju i Washington Post w marcu opisywał tego typu doniesienia tak? czyli tutaj widzimy, że Zapewne w jakimś stopniu, pewnie dużym to zainteresowanie Rosji tym, aby ingerować i w jaki sposób pomagać Fideszowi rzeczywiście było. Natomiast no, tych doniesień medialnych w tym kontekście było sporo pytanie, które z nich i do jakiego stopnia rzeczywiście są prawdziwe. Natomiast co do tego, że ta ingerencja była, myślę, że tutaj nie ma wątpliwości. Znaczy ona chyba jest w dalszym ciągu i, i pewnie nie skończy się bez względu na... Y, znaczy prawdopodobnie nie skończy się na, ze względu na wynik wyborczy, bo nawet jeżeli y, CISA przegra te wybory, to w dalszym ciągu będzie mm, pokazywany negatywny obraz tego ugrupowania i osób, które głosowały na to ugrupowanie. Z całą pewnością. No tutaj te działania rosyjskie w tym kontekście są długofalowe i celem też jest kształtowanie pewnej percepcji wśród społeczeństwie tak, węgierskim poszczególnych polityków, poszczególnych opcji politycznych. I to jest coś, co jakby tworzy się długoterminowo. Oczywiście w pewnych okresach te kampanie dezinformacyjne czy operacje wpływu mogą być bardziej intensywne, tak jak to widzimy na przykład w tym okresie przedwyborczym. Natomiast to nie oznacza, że one całkowicie ustąpią, gdy jak wybory się skończą, one cały czas będą w jakimś tam stopniu realizowane, być może z mniejszą intensywnością, ale ta ciągłość działania jest kluczowa z punktu widzenia Rosji i na pewno to zostanie w, zachowane. A czy w jaki sposób państwo może się, ja mówię państwo demokratyczne, w pełni demokratyczne, chronić przed tego typu działaniami, czy na przykład może wprowadzić yy, cudzysłów oczywiście, blokadę na przykład takich stron, które yy, robią takie niecne rzeczy? Uh, Państwa oczywiście mają możliwość reagowania w różny sposób. Blokada czy usunięcie stron internetowych bezpośrednio, na przykład, na których pojawiają się takie informacje, to jest możliwe, to coś takiego miało miejsce, chociażby po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku, tak pełno z kolei wojny, gdzie zablokowano po prostu wiele stron internetowych, na przykład w Polsce bezpośrednio po prostu usunięto pewne portale prorosyjskie, więc to jest jak najbardziej możliwe. Natomiast większym problemem na pewno jest to, co się dzieje w w mediach społecznościowych i tutaj ta możliwość e, interweniowania przez państwo nie jest aż tak duża, bo też sporą rolę odgrywają media społecznościowe i to do jakiego stopnia one chcą e, z tą dezinformacją walczyć, na przykład poprzez blokowanie, usuwanie określonych kont. E, nie zawsze ta chęć e, niestety istnieje i tutaj ta, ta, ta dezinformacja w mediach społecznościowych jest na pewno dużo poważniejszym problemem. A czy potrzebne są jakieś rozwiązania prawne?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 Czasami nawet mogą to być udostępnione za darmo, jakieś po prostu materiały online. Ktoś może pomóc tak, tym osobom st starszym, żeby mieli do tego dostęp, e, ale kwestia dotarcia do nich, aby oni rzeczywiście chcieli i chcieli w, w tym kontekście się edukować jest tutaj e, kluczowa. No właśnie, dlatego apelujemy, uważajmy co oglądamy, co czytamy, bo nie wszystko co, to, co jest w sieci jest prawdą. Dziękuję serdecznie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i dezinformacji w sieci był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie. Usłyszałem taki komentarz, że 12 kwietnia tego roku to taki czerw 4 czerwca 1989 w Polsce, że wtedy... Wtedy nastąpiła zmiana, no i jest szansa na to, że być może u naszych bratanków też zmiana nastąpi. Ponad 100 tysięcy ludzi, jedno miejsce, jeden przekaz, e, dość obecnej władzy. Plac bohaterów w Budapeszcie zmienił się w scenę ogromnego koncertu i politycznego manifestu. Tłum skandował, a artyści nie mają wątpliwości. To skończy się w niedzielę. Nadchodzące wybory mają stać się momentem przełomu, który zapisze się w historii w Węgier. Czy emocje ulicy przełożą się na decyzje przy urnach? Połączyliśmy się z naszym korespondentem na Węgrzech, Piotrem Piętką. Niedługo ostatni występ tej kampanii, tym razem Wiktora Orbana, który, będzie obs który będziesz obserwował z bliska. Ja powiem więcej, ja już właściwie jestem przy tym, dzień dobry przede wszystkim, przy tym, przy tym miejscu, gdzie za mniej więcej pół godziny Wiktor Orban ma wystąpić, gdzie ma trochę, opowiedziałeś trochę o tym koncercie, który był wczoraj i chyba pozazdrościł Fidesz i Wiktor Orban tego koncertu, tej, tej skali i też tego, kto wystąpił, dlatego że dzisiaj na tym ostatnim wiecu wyborczym Fidesu y, będą również artyści zapowiedzianych, jest kilku artystów, oczywiście bliskich Fidesowi, to jest troszeczkę inny gatunek muzyczny, może bardziej popularny, może mniej ambitny, ale, ale wczoraj to było aż 50 artystów, ponad 100 tysięcy osób. Dzisiaj tutaj na pewno będzie o wiele mniej, bo też miejsce jest o wiele mniejsze. Przyjeżdżają, widzę, dużo takich zorganizowanych grup z różnych części Węgier. Wszyscy z flagami węgierskimi. To są ludzie w różnym wieku. To nie można powiedzieć, że akurat wyborca Fidesu to jest starszy albo, albo nie. To są ludzie w różnym wieku. Natomiast rzeczywiście oni są, jakby to powiedzieć delikatnie, no mało odporni na, na, to, na, na tę propagandę, którą od długiego czasu już rząd Wiktora Orbana sieje. To są ludzie, którzy mówią o tym, że wszyscy inni kłamią. To są ludzie, którzy mówią, że Ukraina jest wrogiem Węgier. Zresztą posłuchajmy kilku takich przedstawiciel, z którymi miałem okazję porozmawiać.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 I ta polaryzacja węgierskiego społeczeństwa jest naprawdę bardzo mocna, nie wiem czy pół na pół, To dowiemy się tego oczywiście jutro, ale frekwencja ma być bardzo wysoka i wynik być może do końca będzie zacięty. Ja się zastanawiam nad tym, że jest to bardzo podobne do tego co dzieje się u nas w Polsce, że argumenty są bardzo podobne, że konkurent kłamie, że premier kłamie, że opozycja kłamie i wszyscy kłamią taka jest chyba polityka, to jest po pierwsze, albo postpolityka, zależy kto mówi, natomiast sytuacja jest o tyle inna na Węgrzech, że tutaj jedna partia praktycznie, choć teoretycznie w koalicji, ale można powiedzieć jedna partia rządziła 16 lat, zagarnęła bardzo dużo majątku narodowego, ale też zagarnęła większość mediów, takich i komercyjnych, i państwowych, no to jest jakby naturalne, bardzo często się zdarza także i u nas, natomiast zagarnęła bardzo wiele mediów prywatnych z różnych powodów i na różny sposób, i to jest ta różnica między Polską a Węgrami. Kiedyś yy, zastanawiałem się nad jakimś analogiem między polską sytuacją a, yy, a węgierską, to powiem szczerze, mieszkam tu już też kilkanaście lat, e, no, aż tak mocno posuniętego monopolu władzy w Polsce. E, mimo, że niektóre partie dwa razy pod rząd rządziły, to tutaj na Węgrzech nie było. Ale czy nie uważasz, ja, że... Polsce, oczywiście w Polsce, przepraszam tak. za pomyłkę. Yy, czy nie uważasz, że troszkę to przypomina 4 czerwca... 89 roku w pewien sposób. Oczywiście to nie komuniści, no ale e, to no, zagrabienie no tak. władzy przez elity węgierskie obecnie rządzące jest no, przeogromne. Ja nie chciałbym wchodzić, bo wiesz Pawle, ja jestem dziennikarzem informacyjnym, nie publicystą. Ciężko jest wypowiadać mocno swoje prywatne opinie. Natomiast po, po pierwsze masz oczywiście w pewnym sensie rację. Tak na pewno jest. Ale z drugiej strony, i to mówią zarówno ludzie po, po, po tej i po tamtej stronie, Węgry to jeszcze mimo wszystko nie jest. Rosja to nie jest Białoruś, to jest cały czas kraj Unii Europejskiej ze swoimi ograniczeniami, ze swoją dosyć ograniczoną w ostatnim czasie demokracją, ale to jeszcze nie jest Białoruś czy czy, czy, czy, czy, Rosja. A z, I z drugiej strony jeszcze też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę te obydwie partie to są partie z prawej strony sceny politycznej. Wiktor Orbán jest... No, różne reprezentował poglądy, ale ostatnio jest takim powiedzmy nacjonalistą i konserwatystą. Natomiast Peter Modior to też jest konserwatysta. Ja znam ludzi, którzy znają Petera Modiora jeszcze z czasów studiów i to zawsze był, to zawsze był konserwatysta. Także to nie jest taki wybór między prawą a lewą, sceną polityczną, czy między liberalną a konserwatywną sceną polityczną. Nie, nie wiem, czy to jest 4 czerwca. Tutaj na pewno jest to wybór między tym, co było, między dość mocnym reżimem, a, a, a, a tym, co może być, miejmy nadzieję, taką europejską centroprawicą. Piotrze, dziękuję za dziś. Jutro się spotkamy po godzinie 22. w Polskim Radiu tak 24. No i będziemy próbowali rozwikłać układ wyborczy. Czy być może będą już jakieś wyniki, w każdym razie godzina 22, niedziela, węgierskie wybory, wydanie specjalne. Piotr Piętka, nasz korespondent w Budapeszcie opowiadał Państwu o obecnej i jeszcze przedwyborczej sytuacji.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 o reklamie 39 minut po godzinie 18:00. Stan dnia. Ja tylko proszę państwa patrzę na pylony i na ceny benzyny. No na szczęście mamy wprowadzony CPN i u nas te ceny nie są szokujące, chociaż one są bardzo wysokie. A Napięcie rośnie na jednym z najważniejszych szlaków morskich świata. Donald Trump ogłasza rozpoczęcie procesu oczyszczania cieśniny Ormus, a niemal równocześnie pojawiają się doniesienia o ruchach amerykańskich okrętów w regionie. Te informacje natychmiast dementuje Iran, który zaprzecza jakoby doszło do jakichkolwiek naruszenia. Sprzeczne komunikaty dotyczą również ostrzeżeń, które mieli otrzymać Amerykanie, co na, tak naprawdę dzieje się na wodach Zatoki Perskiej. I jakie to może przynieść skutki? Oto pytamy naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Witaj, Janku. Powiedz, jakie są najnowsze i te na rzeczywiście potwierdzone informacje z regionu. Czy te sprzeczne doniesienia mogą świadczyć o realnym zaostrzeniu sytuacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w cieniu tych rozmów pokojowych, które chyba się toczą? Przede wszystkim tutaj zacznę od rozmów pokojowych, bo to wiemy na pewno, ale też z drugiej strony nie znamy ich szczegółów w tej chwili. Jak na przykład zupełnie przed chwilą przekazała stacja CNN, powołując się tutaj na swoje pakistańskie źródła, to rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem mają potrwać do późnej nocy, a być może nawet przedłużą się do niedzieli. Co nie dziwi, bo rzeczywiście... Te negocjacje są trudne i wszystko wskazywało na to, że będzie potrzeba sporo czasu, aby osiągnąć tutaj przynajmniej jakikolwiek względny kompromis, o co będzie trudno. To z góry było wiadome. Jak tutaj oświadczył urzędnik Białego Domu wypowiedzi dla grupy dziennikarzy towarzyszących amerykańskiej delegacji w Islamabadzie, są to bezpośrednie rozmowy z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Pakistanu i Iranu strona amerykańska miała iść na ustępstwa. Tak poinformowało na przykład Iran. Z kolei bardzo szybko Amerykanie to zdementowali. Tutaj mówimy o tych negocjacjach. I rzeczywiście no to tak jak w, w przykład, to przykład tego, co dzieje się w Zatoce w cieśninie Ormus. Padają, padają sprzeczne informacje z obu stron i te obie strony po prostu je wzajemnie dementują. Wiadomo, że amerykańskie delegacje przewodniczy wiceprezydent J.D. Vance, któremu towarzyszą. Specjalny wysłannik Donada Trumpa na Bliski Wschód, Steve Whitcock oraz zięć prezydenta Jared Kushner. Zgodnie z taką listą udostępnioną przez Biały Dom, w rozmowach biorą udział również dwaj główni doradcy i jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Andrew Baker oraz specjalny doradca do spraw azjatyckich Michael Vance. Natomiast według powiązanego z Państwem serwisu informacyjnego ta simirańska delegacja w Istanbabadzie liczy 71 osób, w tym negocjatorów, ekspertów, przedstawicieli mediów oraz personel ochronny. Natomiast tutaj Biały Dom poinformował, że strona amerykańska sprowadziła do Istanbabadu pełen zespół ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, specjalizujących się w odpowiednich dziedzinach, a także dodatkowych ekspertów wspierających rozmowy z Waszyngtoną. No i to wiemy na pewno. No. Wiemy, że te rozmowy trwają. Wiemy, że mają potrwać jeszcze kilka następnych godzin. Być może przedłużą się na niedzielę. Natomiast nie znamy tutaj żadnych szczegółów. Ale to z góry zakładamy, że te rozmowy do łatwych nie należą. I e, świadczy o tym to, że jednak będą prowadzone w tak długi. No i też wszystko wskazuje na to, że e, bardzo taki zdecydowany sposób zarówno ze strony irańskiej, jak i amerykańskiej. Co dzieje się w ciśnieniu Ormus. Dokładnie to, co powiedzieliśmy. Jedna strona zaprzecza drugiej. Pojawiły się informacje, że amerykańska jednostka wojskowa miała płynąć w stronę ciśniny. Ormus natychmiast zareagowali tutaj ręczycy, którzy mieli zagrozić ostrzelaniem i Wtedy jednostka amerykańska miała się wycofać, ale Amerykanie tych informacji nie potwierdzili. Tak więc dużo takich sprzeczności niestety będzie jeszcze w najbliższych godzinach pewnie z obu stron się pojawiać. No a też na tym cierpi jednak przede wszystkim ta podstawowa kwestia, bo w dalszym ciągu tutaj można domniemywać, że tak jak tym głównym warunkiem właśnie pokojowym, może nie pokojowym, a wstrzymanie ognia, do którego i te porozumienia dwutygodniowe osiągnęły strona amerykańska i irańska, no to tym głównym warunkiem miało być odblokowanie cieśniny Ormuz. No to jednak nie idzie to po myśli Amerykanów tak, jakby chcieli. Aczkolwiek Donald Trump, znając tutaj swoje zamiłowanie do pieniądza, też wprawił kolejny raz w osłupienie, bo stwierdził, że to może zróbmy biznes i e, pobierajmy opłatę od tankowców, my Amerykanie i Irańczycy i będziemy wspólnie na tym zarabiać. Janku, powiedz, czy na stacjach benzynowych widać, że... Benzyna i paliwa w Stanach zdrożały? Zdecydowanie. Od początku wojny to jest 25%. Oczywiście te ceny są zdecydowanie inne niż w Polsce, bo tutaj mniej więcej za litr płacimy jakieś 3 złote i 70 groszy. Natomiast też w ostatnich dniach jednak po tym ogłoszeniu rozejmu te ceny benzyny nieznacznie spadły, ale tu mówimy o kwestii 10-12 centów za galon. To jest niecały litr, niecały 4 litry Natomiast ceny benzyny zdecydowanie Poszło, no jest to jedna z największych bolączek teraz Amerykanów. A ceny biletów lotniczych. Wiadomo, że Stany Zjednoczone to podróże samolotem. Wszędzie. W każdym miejscu. Przede wszystkim ceny biletów lotniczych jeszcze nie poszły w górę, natomiast linie lotnicze tutaj argumentując tym, że mają problemy z jednak zpięciem budżetu ze względu na wojnę w Iranie i podwyższenie cen specjalnego paliwa lotniczego, podniosły mniej więcej o 10 nawet 15 dolarów do 55 nawet 60 dolarów opłaty za bagaż, i w taki sposób rekompensują sobie, jak podkreślają, straty wywołane wojną w Iranie. Dziękuję serdecznie.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 sprawdzenia drobnego druczku. Ja na przykład z moich osobistych doświadczeń wiem, że firma AXA również o, bardzo nie, często... O od... nie, <śmiech> nie, nie, nie, nie. To, to miało, miało być, Tak, tak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 Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej, aż o 400 zł. Media Expert. Ostatnio ciągle czuję się pełna. Kiedy znów poczuję się jak dawniej?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 Autopromocja.